Słuchacie felietonu z serwisu podcasty.pl. Od kilku tygodni nie opublikowałem żadnego wpisu. Powód? Zmęczenie, znużenie, brak weny. To znaczy wena może i była, ale herlawa i lenistwo szybko rozkładały ją na łopatki. Mija jednak jakiś czas i nabiera ona krzepy podsycana przez poczucie obowiązku. Chyba każdy tak ma. Stąd bierze się i zjawisko sezonowości wśród podcastów. Przyjęło się, że cisza zapada na okres wakacji i trwa mniej więcej do połowy jesieni. W jednych przypadkach dłużej, w innych krócej. I w tym roku też tak było. tej jesieni mieliśmy okazję znów przywitać podcast nie tylko dla orłów, bez nazwy, Masę Kultury, Jaskinie, Głupoty, Japanimation, Podnośnik i kilka innych. Pojedyncze odcinki wypuścili też Barman i Bania. A teraz słucham 140 odcinka podcastu indywidualnego. I to jemu chciałbym poświęcić te parę minut. Zdecydowana większość odcinków nagranych przez Korasa to zwykłe rozmowy znajomych, na których nagrywajka jest ignorowana, a mimo to słucha się tego przyjemnie i bez trudu można połapać się w kontekście. I to jest magia, magia indywidualnego, która występuje też czasem w godajowych dziadach z lasu. Słuchacz staje się biernym uczestnikiem spotkania, znajomym, który też został zaproszony do stolika i nie ma przed nim tajemnic. Aż chciałoby się złośliwie powiedzieć, że słuchacz może poczuć się tak, jakby miał przyjaciół. Co prawda przyjaciele ci ignorują wszelkie próby zwrócenia na siebie uwagi, ale lepsi tacy niż żadni. Wydaje się, że nagrywanie takich odcinków to produkcyjny samograj. Nie dość, że widzisz się ze znajomymi i po prostu z nimi rozmawiasz lub robisz inne ciekawe rzeczy, to potem nic nie trzeba tutaj montować, ewentualnie wstawi się jakieś intro i przytnie do rozsądnej długości. Ot podcast gotowy. Niestety, z własnego doświadczenia wiem, że nie jest to takie łatwe. Po pierwsze, trzeba przekonać znajomych, że nagrywajka nie ugryzie. I tu 80% moich prób rejestrowania mniej lub bardziej ciekawych dysput polega, ginie, przepada. Po drugie, warunki otoczenia muszą umożliwiać nagrywanie. Silny wiatr, duży hałas... Spora odległość między rozmówcami potrafią skutecznie zniweczyć podcastowe plany. Na koniec zostaje sam problem rozmówców, czyli ich zdolność do wypowiadania się w zrozumiały sposób, w sposób słyszalny i chęć do jako takiego trzymania się wątku. By ciszy nie było, by było ciekawie i naturalnie. W sumie nie wiem jak to działa, ale często naturalnie już wychodzą rozmowy, które rozpoczynają się jako wywiad, niż takie pieprzenie, co silnie na język przyniesie. Oj, tak, może to kwestia tego, że czerwone światełko potrafi o nie, śmielić. nie wiem. Ale jeśli te wymagania zostaną spełnione, to faktycznie szybko i wygodnie mamy gotowy odcinek. Często ciekawszy od wysublimowanych montaży, zaopatrzonych w przemyśleną treść, nad którym twórca spędził wiele, wiele godzin. No i jeszcze jedna wielka zaleta. Takich rozmów, luźnych rozmów, słuchać można w tle, robiąc coś innego, prasując, gotując, sprzątając, czy też jak na przykład ja teraz piszę ten felieton słuchając indywidualnej zagra manicy. Przestaje się to sprawdzać w przypadku dłuższych odcinków, ileż w końcu można słuchać wielotematycznej, a więc często beztematycznej, gadaniny. Koraz o tym pamięta i wciska między wątki fragmenty piosenek, by odgonić znużenie. Rozwiązanie proste i działające. Szkoda, szkoda że tak mało jest rzeczy do słuchania tego typu podcastowania audioblogowego, ale na kilka głosów. W końcu różnorodność jest ważna. Co z tego, że mamy Skwarę i Dawidzińskiego, kiedy od czasu do czasu przychodzi ochota na posłuchanie czegoś odmiennym stylu. Miejmy nadzieję, że w tym razem Koraz na dobre się ogarnie i będzie regularnie dorzucał drwa do ogniska różnorodności. Wejdź na podcasty.pl i przeczytaj więcej.